Witamy w nowym, dzisiaj pechowy odcinek 13 MMS O rany, się boję o, Co się dzisiaj wydarzy? I don't know Ja się miałem dzisiaj nie odzywać, to co? Nie, no troszkę musisz. No. Ech. Dobrze, to może ja zacznę. Jak mówiliśmy. Tamty... Ja się dzisiaj mogę mało odzywać, bo mnie tak nerki bolą, że. No, leżę i kwiczę. A ja to tylko płaska. Mhm. Dobrze, no to. Mm, to od czego dzisiaj będzie dosyć, dosyć krótki, taki zwięzły. Postaram się przynajmniej. Mhm. Od czego zaczynamy? No, ja chciałam powiedzieć... Um... Ale zazwyczaj zaczynamy od pozdrowień, to może dobrze? nie zmieniajmy tego. A dobrze. Kogo, pozdrowić? kogo chcesz pozdrowić? Kurczę, wszystkich komentujących. Ja znowu sobie nie zapisałam, kogo tam... No to idź, otwórz, a ja będę mówił. No, Marta właśnie sobie poszła do komputera, miałem dużo nie mówić, a jednak będę mówił. Dobrze, to ja najpierw tak chciałem podziękować bardzo papie z, z, z, z podcastoponu za dosyć ciekawy komentarz odnośnie naszego podcastu mam nadzieję, że będziesz słuchał regularnie to aha nie dobrze A, ale tam jeszcze mieliśmy kogoś specjalnie pozdrowić czy możesz przypomnieć kto to był miałem się dopisać pod ostatnim odcinkiem Hmm. Hosa, tak? Dobrze, Hosa No dobra, Hose, pozdrawiamy Cię No, DJ Ara pozdrawiamy, zwłaszcza, że wspomniał o nas też w ostatnim swoim podcaście Nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co tam powiedział, no ale Ale większość tak to tak, to ja taką małą uwagę do DJ'a, bo nie chcę mi się pisać komentarza. Przepraszam, nie mam napisała, się ale się... mi coś nie chciało wejść, ale postaram się jeszcze raz go umieścić. To zaraz umieścimy. To od Marty będzie, a ode mnie tylko taki, że y, wszystko fajnie, tylko jakbyś mógł tak mówić, ciut mniej jak z katedra, Dobrze? Mów od siebie. Mów, że to Ty tak uważasz, a nie, że tylko je, to jest jedyny pogląd, bo uważam, że. To nie we wszystkim masz i wiele osób też pewnie tak stwierdzi. To taka moja mała uwaga, ale ogólnie i tak Cię lubię. No, dobrze, więc tak jak ja zapowiem... Musisz pozdrowić? No, no chyba z tych co... Czy to... chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, kochanie? Eee, Grześka ma Maślankę, bo chyba ostatnio w końcu nas zaczął słuchać, bo wczoraj trochę z nim na gadu rozmawiałam, więc jego chcę pozdrowić. Dalej, nie wiem, co się dzieje z Piniem, Piniu, jak się w końcu ten dasz radę, to się odezwij jakoś, że żyjesz, bo... A w ogóle to czekajcie, dzisiaj jest który? 25 stycznia. 25 stycznia. Super. Emo, dlaczego nie było Cię na treningu? <laughs> tak. Dobra. Dobra, to teraz już tak zaczniemy jakiś ten temat. Więc y, ja w tamtym tygodniu mówiłam, że czekają mnie lekcje otwarte, y, czyli... Y, lekcje, na które mogą przyjść rodzice i zobaczyć swoje pociechy dzieci jak ćwiczą w tym wypadku akurat balet bo jestem nauczycielką od baletu pierwsza, pierwsza lekcja otwarta była w tamtym tygodniu w czwartek i ogólnie dzieci były zadowolone rodzice też dzisiaj rozmawiałam tak, że są raczej pozytywne odczucia po lekcji otwartej raczej nie słyszałam negatywnych Natomiast no z moją szefową trochę tam było różnych, bo mamy trochę odmienne zdanie na niektórych rzeczy, ale jako żeśmy się dogadały no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo chyba się okazało, że jestem za bardzo ambitna i za dużo chcę dzieci nauczyć, a wiadomo, że no teraz jest, jest ciężko i że tam niektóre były niedociągnięcia, ale ogólnie, że mam dobry kontakt z dziećmi i że dzieci się cały czas uśmiechały. Także ta grupa ogólnie, nie ja z z niej zadowolona, aczkolwiek dzisiaj już dokazywały strasznie się już trochę rozluźniły po tej lekcji otwartej i, i czują już, że zaraz ferie. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że po feriach, jak zacznę pracę tam nad układem, to już wszystko będzie znowu dobrze. Natomiast o drugiej grupie, bardzo się zdziwiłam, nagle trzy dziewczynki zachorowały dziwnym trafem i trzy dziewczynki nie przyszły na lekcję otwartą, mało tego, nawet w szkole ich nie było. Szukałam po szkole, a pani mówiła, nie, nawet w szkole ich nie było. Dziwne, bo wydaje mi się, że rodzice widzieli, wiedzieli, o tych lekcjach otwartych i nie wiem, i nikt nawet nie dał, nie dał znać. Także dwie dziewczynki tylko ćwiczyły, jedna się tak zestresowała, biedna, że mamy powiedziała, że ona nie da rady, siedziała chwilę z mamą na ławce. Także ta lekcja otwarta trwa, trwała bardzo krótko, bo tylko dwie dziewczynki na niej ćwiczyły, które były tak zestresowane, że połowy rzeczy zapomniały jak je znam od października to naprawdę ja nie widziałam ich tak zestresowanych jak, jak to było w poniedziałek no i ta grupa najprawdopodobniej będzie rozwiązana z różnych przyczyn także chyba akurat zostanie mi jedna grupa paletów to tak pokrótce chodziło o lekcję otwarte jak mniej więcej poszły odnośnie innych rzeczy, no to tam będzie w tym naszym krótkim, odnośnie tego... A no tak, bo z, z dzisiejszym odcinkiem będzie dołączony odcinek bonusowy, czyli w momencie, kiedy zakończymy teraz, będzie kawałek muzyczki i nie, nie wyłączajcie odbiorników, jakichkolwiek by to odbiorniki nie były, mp3, czy nie wyłączajcie strony, bo ten odcinek będzie ciut dłuższy, bo będzie nasza relacja z weekendu naszego, powiedzmy. Tak, dlatego o tym teraz nie będziemy mówić, tylko mm. jeszcze o innych. A to tylko taka zajawka, że będzie coś o teatrze. My znowu wybraliśmy przed teatru. To chyba zapowiadaliśmy o Tak, o teatrze, no i chyba o pokazie tam było troszeczkę. pokazie? Nie nie pamiętam. W każdym razie taki chyba 12-minutowy materiał dodatkowy będzie. Nie, no chyba tam było coś to się mi się wydaje. Nie, nie wiem, już nie pamiętam. pamiętam. Miałem to zmontować wcześniej, ale mi się wywaliło. Nie chciałam. się, więc że dołączę. Miał być odcinek specjalny w weekend, ale nie wiem. Jak nie, to najwyżej w komentarzu dopiszę się Dobra, ja jeszcze chciałam y, się pochwalić, bo dzisiaj w ogóle, zaraz jak wróciłam ten z pracy, okazało się, że czeka na mnie mała niespodzianka. Zostałam od męża książkę. Y, historia mojego nie działa, jak pozbierać się po anoreksji. Ja ogólnie będę chciała kiedyś zrobić odcinek na ten temat. Y, Także wtedy, jak przeczytam tą książkę, to coś więcej opowiem. Na razie tylko chciałam wspomnieć. Yy, I co? Dwie książki, które szkoła baletowa powinna mi pozazdrościć, że tak powiem. Yy, pierwsza z nich jest, yy, jest. Mamy fioła na punkcie ogólnie zbierania rzeczy odnośnie baletu. Też. Też. Też. No, yy... mamy kilka takich fioł. Balety, MM. I właśnie w ręku w trzymam książkę o kobiecie, która tak naprawdę jest mało znana. Znaczy, nikt o niej nie mówi, ale podobno dużo zrobiła dla baletu, a, a jest praktycznie pomijana i praktycznie nikt o niej nie uczy. No chodzi bo to Żydówka mi, była. Chodzi mi, e, nazywa się Maria Rambert, a tytuł książki jest Żywe srebro, życiorys własny. A ona się nie nazywała Maria. Ona się nazywa Marii francuskiego. No dobrze. No w każdym razie... No to, ona, tam, ona chyba w ogóle zmieniła sobie imię. W każdym razie dosyć fajna pozycja, więc będę pewnie chciała w najbliższym czasie znajdę czas poczytać. A drugą książkę, która też niedawno przyjąłem teraz Allegro, to jest autobiografia Margot Fontynie, czyli jedną z, no, z lepszych tancerek Balerin, które, które były. Więc też zobaczymy, jak będzie się to czytało. A teraz ogólnie czytam książkę Anioł. Jak poczytam te książki, no to pewnie coś o nich więcej będzie, powiem. Będzie recenzja. Dobrze. A odnośnie... Dobrze, to ja przejdę płynnym przejściem do Allegro, bo stwierdziłem, że dzisiaj powiem taką dosyć... A ja się. Dobrze, dosyć ciekawą historię z Allegro. No jak wiecie, kupujemy sobie gadżety różne MMS-owe i, no, i udało nam się kupić na aukcji za jedną złotówkę myszkę w kształcie. W, myszkę w kształcie M&M'sa e, no i wszystko by było fajnie tą myszkę kupiliśmy jakieś dwa tygodnie temu e, bodajże wygraliśmy aukcję w czwartek w piątek wieczorem w, mm, zrobiłem przelew czyli ci którzy zna, mają jakiś kontakt z bankowością internetową wiedzą że ten przelew dojdzie i tak w poniedziałek rano no i sobie tak przez weekend, no, prawda, dojdzie. A wyobraźcie sobie, że w piątek wieczorem dostaje na maila przypomnienie, że sprzedający przypomina o zawarciu transakcji. Cztery dni po tym, jak zostało zakupione. No dobra. Sobie myślę, olewam to, bo i tak na drugi dzień będziesz miał pieniądze. A więc jakoś w tygodniu dojdzie. Wyobraźcie sobie, że od tego momentu minęło... No, minął ponad tydzień, że jest wtorek czyli 8 dni minęło od momentu kiedy są pieniądze na jego koncie a myszki nie ma czyli do brania pieniędzy do przypominania o pieniądzach jest bardzo szybki sprzedający ale do tego żeby wysłać na czas nie dlatego też dzisiaj napisałem maila niego bardzo oficjalnego że potrafią mi 4 dni już po przypominać o tym iż e, jeszcze nie wpłaciłem, pomimo, że już był weekend, prawie jak uczę państwo polskie, e, a nie potrafi wysłać w ciągu tygodnia. Bo gdyby nawet wysłała w piątek ta osoba, jest to kobieta, nawet gdyby wysłała w piątek, to w poniedziałek przesyłka powinna być, no najpóźniej dzisiaj. Nadal tej przesyłki nie ma, co nie jest dobrym znakiem. Jeżeli nie, to jutro prawdopodobnie rozpocznę coś, to co się nazywa spór na Allegro. Bo ja się nie dam w ten sposób wykorzystywać. Co o tym myślisz, kochanie? Mm, nie wiem, nie znam się, ale ufam Tobie, więc myślę, że się dobrze tym zajmiesz. <grym> no Ty widzisz, no, kupujemy przez Allegro bardzo dużo rzeczy. Zwłaszcza, że ja wyszukuję różne takie nietypowe rzeczy na Allegro. I pierwszy raz nam się zdarzyła taka sytuacja. No. Tak? Pierwszy? Ta, pierwszy raz. Raz była tylko taka nadgorliwa sprzedawczyni, bo sprzedawała pierwszy raz i na cały czas pytała, czy się nie rozmyśliliśmy i w ogóle. Aha, no było coś takiego. E, ale to było wręcz no, dosyć miłe, bo ona tak pytała i w ogóle i mieliśmy maila właściwie, co się dzieje cały czas z przesyłką. Że pieniądze przyszły, że już jest zapakowane, że z wysyła. Co to było? Wiesz co, nie pamiętam, z czym to było. Ale w każdym razie... Nie, nie, nie pamiętam, z czym to no było. No dobra, nie ważne. no... E, więc nie wiem, no nieładnie się zachowują ludzie, niestety dobra, to spra sprawa Allegro ty, o czym ty to chcesz powiedzieć? teraz ja jeszcze y chciałam powiedzieć ogólnie, że y no tak jak już tam wspominałam że nie wiem dlaczego, ale męczy mnie cały czas ja nie mogę zrozumieć za bardzo ludzi, że i to nie chodzi o jedną osobę ale tak w kółko Maciej to, to, to tak widzę jak wygląda życie większości osób, to wydaje mi się, że to życie nie ma sensu. Nie wiem, tak sobie zacząłem ostatnio myśleć na tym, że nasze życie w większości polega na tym, że tylko yy, żyjemy ciągle w biegu, na nic nie mamy czasu, na zastanowienie się, na spotkanie się z kimś, na porozmawianie, na jakieś nie wiem, relacje międzyludzkie, nie ma na to czasu, bo cały czas jest tylko Szybko praca, coś tam, szkoła, ee, muszę Czy... się uczyć i, i ciągle słyszę tylko od ludzi, znajomych i praktycznie z nimi się nie widujemy, dlatego że ciągle wszyscy mówią, że nie mają czasu. Albo zmieniają to, jak to mój brat powiedział, nie to, że nie mają czasu, tylko, że... Czy nie pamiętam, wymyślił jakąś inną ripostę o tym, że nie ma czasu, ale między innymi to samo. Znaczy, raczej. chciałbym podkreślić, że my mamy czas, <grym> my jesteśmy w stanie znaleźć czas dla ludzi, E, pomimo, że też robimy mnóstwo rzeczy. E, też nie siedzimy sobie i nie pierdzimy w stołek, tak powiedzmy, cały czas. Tylko, no, robimy mnóstwo rzeczy. A pomimo to, jeżeli ktoś chce się z nami spotkać, to zawsze znajdziemy chwilę czasu, żeby się z nami spotkał. Mm, no dokładnie, a jeszcze... Mm... Nie wiem, czy ludzie nie żyją, czy ludzie jakoś tak... No właśnie tylko... wygetują, mi się wydaje czasami. Ale ty też tak, przez pewien czas, jak się spotkaliśmy, to ty też tak latałaś. Fu, fu, fu, nie mam czasu, właściwie. No, no dobrze, no ale, ale teraz trochę inaczej też na to patrzę. Poza tym i tak miałam czas. Nie opowiadaj, bo jak ktoś chciał się spotkać, to miałam na to czas. Ale co mnie najbardziej, te, wydaje mi się, że czasami ludzie, to nie będą mi czasu umrzeć. Tak mi się wydaje, że po prostu biegają i... Na to na pewno znajdą czasy, wiesz Więc nie wiem, ale to jest trochę takie denerwujące dla mnie przynajmniej osobiście. Poza tym tak samo, że dużo ludzi, znaczy zauważyłam też, że niektórzy tak mają, że potrafią niby wiedzieć, że może coś źle się stało, czy źle ktoś coś zrobił, ale, ale sami nie potrafią tego jakoś naprawić. Po prostu położyli lagę i że a, już jest jak jest i trudno, trzeba się z tym pogodzić. No, przypomniałem sobie, ja miałem pozdrowić, Czy znaczy chciałem pozdrowić jeszcze jedną osobę, która niestety... Hmm, kurczę, nie mogę sobie... chyba z iluminatów. W każdym razie miał problem, żeby zostawić. Przepraszam, nie będę podchodził teraz do komputera, bo trwało by to zbyt długo żeby sprawdzić na mailu, ale chodziło o to, że wyszło nam komentarz na maila, bo z iPoda, nie, nie z iPoda, z iPhone'a nie dało się umieścić komentarza u nas na, na stronie. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Było bardzo fajnie. Dzisiaj spróbujemy jeden z postulatów w tym komentarzu spełnić. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie będę zdradzał, który. Może się domyślić, o tym chwilę. Dobrze, no to ja jeszcze chciałam tylko jedną rzecz, jak mogę. Dzisiaj, kurczę, chaotycznie strasznie, skaczemy z tematu na temat. No, ci bardzo akurat, nie. No. Dobrze, no zaraz jeszcze porozmawiam, bo jeszcze o bonusie już powiedziałem, że jeszcze mam jeden temat dzisiaj, Ja jakie masz tematy? Znaczy, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w tamtym tygodniu mieliśmy w sumie Dzień Babci i Dziadka. Nie wiem, jak wy podchodzicie do tych dni. Ja powiem, że została mi jedna babcia, z którą może nie mam takiego teraz super kontaktu, ale uważałam, że kiedy są takie dni, zwłaszcza kiedy jest dzień danej osoby, to warto się pojawić chociaż na chwilę, żeby sprawić przyjemność tej osobie. Więc nie się to uczyniłam, odwiedziłam moją babcię. Byłam jedyną wnuczką tak naprawdę, która odwiedziła. Reszta wieczorem zadzwoniła tylko do mojej babci z wnuków. I nie wiem, w sobotę miałam taką sytuację, że był dzień dziadka. A ja jechałam w tym, w busie z Przepraszam, jeżeli słuchaj przystryknięcie, ale bawię się długopisy. Jechałam w busie zdobczyć. i nie wiem, y, cały czas mówili tam o dziadku, że czym, czym jest lepszy od babci, takie tam różne rzeczy, jak to w radiu czasami mówią. Ja powiem, że mi łza popłynęła, ponieważ no ja już nie mam żadnego dziadka, a z jednym dziadkiem byłam dosyć bardzo związana i tak mi teraz brakuje tego. I wiem, że w sumie można by było iść na, na grób, y, coś postawić, ale teraz trochę mam mieszane uczucia, jeśli o to chodzi. Po prostu mi się zrobiło przykro, że już nie mogę to do niego zadzwonić. Jak postawić, no więc. to ty może za chwilę mężowi herbatkę. <laughs> dobrze, Widzicie, no. on to zawsze powie już coś śmieszniejszego, żeby nie tam... Z tego, ze smutku jakoś... Nie wiem. Nie smutku się, no. No dobrze, no. Ale akurat był taki ten, tak chciałam wspomnieć, no. No no. Dobra, no. nie mnie te wszystkie święta babciów, dziadków, kotów, psów, hydraulików, górników, to tak mało interesują. No dobrze, no ale to jest, ja powiedziałam swoje. No dobrze, no, a to ja się mogę pokłócić z Tobą trochę, co? Nie, nie mogę. Dlaczego? A poza tym to jeszcze zima pokłóciła, tak się już biało. No i bardzo dobrze. Było. Bardzo dobrze, bo było szaro, buro i to... No a teraz tego. jest biało. No i dobrze. Przepraszam gdzie bardzo, zimno jest? Nie jest zimno, jak czekam na przystanku 20 minut, to no jest wtedy, wtedy było ciepło, tak? Nie. Wtedy było tak samo zimno? Nie, dobra, jak już ma być, musimy jakoś przetrwać. Ja już bardzo bym chciała wiosnę, ale jak ma być zima, to faktycznie niech będzie już ten śnieg, bo i tak lepiej to wygląda, niż te wszystkie kupy z pod spodów wypływają mi i... I te... no, ma... To masakra, ała, ała. jest. męża ma... Rozmierzyłam, zajęciłam. Dobrze. Dobrze. Coś jeszcze masz to Nie, tylko jeszcze ostatnią rzecz tu mam, to A w film nie możemy powiedzieć. No tak, jak zwykle będziemy mówić o filmach, tak. No znaczy, i... o jednym ja powiem sam, przepraszam, to, to zajmie chwilę, a to, to na końcu. A ja tylko chciałam w sumie, bo oglądaliśmy parę filmów, ale jakoś tak jednego nie doglądaliśmy, więc musimy jeszcze to oglądać, to no może w przyszłym, następnym odcinku powiemy. Natomiast jeden oglądaliśmy taki stary horror, yy, Marek mi puścił ostatnio. Tak, ale mamy już drugą i trzecią część. I mamy drugą trzecią, tak. i trzecią, taki. i bo chętnie my, w sumie zobaczymy. lubimy stare. horror. Tak, ale stary horrory mają coś w sobie, jakiś taki klimat mają. Tytuł tego filmu był jest... Chociaż on był taki przydługawy trochę, te sceny takie długie, tak. nic się tam nie śpieszył, w ogóle akcja to tak siadała cały czas. A, a mimo to jakiś taki klimat miał Tak, sobie. to był tytuł A Jednak Żyje, tak? Tak. It's a Taki tak. tytuł oryginalny. O yy, dziecku mutancie, które zabijało. <śmiech> tak, od razu po urodzeniu. <śmiech> Zabiewski lekarze. No, ale mamu się zostawił. No tak, Mamusi nie zabił. Nie, polecam, jeżeli lubicie stare horrory, to można e, oglądać. No Zobaczymy, jak obejrzymy drugą, trzecią, to powiemy, czy, czy powiem. No Dobrze. Ale jeszcze wczoraj wieczorem, wieczorem właściwie dzisiaj tylko. No zawsze tak puszcza wcześnie. tak późno, że ja już zasypiam. No, oglądałem sobie dzisiaj film, który, nie wiem dlaczego, nosił tytuł, że opowieści znani podróż wędrowca do świtu. Nie mam pojęcia dlaczego, ja jestem wielkim fanem Luisa, wielkim fanem Narni i tak w połowie mniej więcej filmu, pomimo, znaczy no, po pierwsze film był nudny jak flaki z olejem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja tych ludzi to bym wsadził do więzienia na ciężkie roboty na 100 lat eee, za to co zrobili ze wspaniałą książką. Eee, ja już nie mówię, że poprzestawiali chronologię wydarzeń, że zmienili jakieś tam drobinki. Ale oni po prostu stworzyli coś całkiem nowego, co już nie powinno nazywać się opowieści z Narni Podróż do Świtu. To za to powinno się ich skazać. Zwłaszcza, że e, pan Luis. Zawarł w testamencie takie stwierdzenie, żeby jego książek nie ekranizować. Oczywiście wszyscy się trzymają tego testamentu Luisa, który o to prosił. I ekranizują jego książki na okrągło. I o tyle miałem bardzo mieszane uczucia, jak się dowiedziałem o tym oczywiście, że, że zawarł taki, taki, takie stwierdzenie w swoim testamencie. Miałem bardzo mieszane uczucia odnośnie serialu BBC, który był kiedyś, właśnie, opowieści z Narnii. Co prawda nie powinno się mówić o tylko kroniki, bo to nie jest Tales from Narnia, tylko Chronics of Narnia. Czyli jednak kroniki Narnii. Gdzie zostały sfilmowane pierwsze cztery części? Acz znaczy pierwsze cztery te pierwsze cztery, które zostały napisane, bo jeżeli ktokolwiek czytał wszystkie siedem części Narni, to wie, że chronologia wydarzeń jest troszeczkę inna. Czyli zostały sfilmowane Lew Czarownica i Stara Szafa, Książę Kaspian, Podróż Wędrowca do Świtu i, i, i, i Srebrne Krzesło. Ja się boję. Jeżeli będzie Srebrne Krzesło, to ja się boję. Nie wiem, czy w ogóle oglądam. Sens filmu został w ogóle zatracony. Yy... W pewnym momencie nawet yy, zacząłem się śmiać, bo pojawiły się, nie wiem, Gwiezdne Wojny, świecące miecze. Tak, kochanie, wtedy już spałaś, a się pojawił miecz świetny. w pewnym momencie. O, fajnie. No, w ogóle z mieczami to tam jakiś, nie wiem, fetysz praktycznie mieli, zbieranie mieczy. No tak, tak. Motyw, którego w ogóle nie ma w książce. Zbieranie... Nie wiem, bo nie czyta. Zbieranie mieczy od baronów. Kojarzę to, ale... ...początek chyba pamiętać. Nie wiem... ...naprawdę... ...chyba bardziej się znęcać nad tą książką to już nie dało. Brakowało właściwie, nie wiem, czego... ...potwora z Loch Ness i gołych cycków. Tak naprawdę, no już nie wiem. Przepraszam, bardzo strasznie się zbulwersowałem wczoraj, oglądając ten film. Dlatego, że jest to naprawdę wspaniały film... ...w którym niektóre rzeczy... ...nie są tak po prostu dodane. Tylko mają uczyć czegoś. Ma być jakiś morał z tej opowieści. Opowieść filmowa jest płaska, nudna, powyrywane wydarzenia, pozamieniane miejscami. W ogóle wydarzenia, które... Tam w książce, jak się czyta książkę, podróż na każdej z wysp, znaczy podróż, pobyt na każdej z wysp, to jest taka osobna historia, która tylko przybliża do celu głównego i z każdego można um, wyciągnąć jakiś morał, z każdej wyspy. Um, tutaj, nie licząc tego, że dwie wyspy zostały połączone, nie licząc tego, że wydarzenia, które miały miejsce na niektórych wyspach, um, w ogóle nie mają żadnego morału, żadnego takiego podtekstu, to jeszcze są tak beznadziejnie zagrane przez to. Wprowadzone są postacie, których w ogóle już się nie wspomina. Których jeżeli znają ludzie y, dalsze, no, dalsze książki o Narni, wiedzą, że one w ogóle nie mają sensu. Y, pociągnięty jest nadal motyw miłosny z poprzedniej części filmowej. Nie rozumiem dlaczego, którego kompletnie nie ma w książce, czyli Zuzanny i Kaspiana, w ogóle dla mnie jakaś paranoja. To, co jest rzeczywiście w książce, czyli żona Kaspiana, którą on poznaje w tej części, jest w ogóle niepociągnięty motyw. To już w ogóle, a, dobra, niech sobie będzie. No. I ostatnia scena, to już, która sugeruje to, że będzie jednak Srebrne Krzesło. Ostatnia scena w filmie, kiedy Eustachy Słyszy głos swojej e, matki z dołu, że przyszła do niego Poli, a Poli, te, Poli i jej Stachy to są bohaterowie z krzesła, gdzie oni jeszcze się nie znają, <grybujesz> w momencie kiedy jest e, podróż przez do świtu. No i jedna bardzo ciekawa kwestia, to o której opowiadałem, na Marcie, jak, jak, jak oglądaliśmy początek. Pamiętasz o tym mówię. Louis na samym początku książki... zresztą poczekajcie, możesz mi wyciągnąć książkę? Ja będę mówił. Louis na samym początku książki wyśmiewa się z jednej rzeczy, która teraz, to wyśmiewanie się teraz... Równouprawnieniu? Dokładnie. Louis... O, spróbuję to znaleźć. Wyśmiewa się z równouprawnienia. Dlaczego? Dlatego, że e, Eustachy, postać Eustachego, e, Postać Eustachego to jest postać chłopaka, który jest wychowywany w tak zwanej nowoczesnej rodzinie. Eustachy nie mówi mamo, tato, tylko mówi po imieniu do swoich rodziców. To jest dla mnie głupie. E, Eustachy y, twierdzi, że obie płcie są takie same i nie należy w żaden sposób y, żadnej z nich honorować w żadnej sytuacji. To też głupie. Y, i dlatego... teraz spróbuję przeczytać fragment. Przepraszam, że tak... No ale to już będziemy kończyć. Przeczytam fragment. Wystarczy eee, kropelka. Hmm. To Ty powiedz coś jeszcze, a ja spróbuję znaleźć ten fragment i powiem Wam, o co chodzi. A coś jeszcze? Ja już nie mam za bardzo co mówić. Hmm... Co by Wam jeszcze powiedzieć? Dostałam dzisiaj o, y, no, od dziewczynki taki ten obrazek z Martynki tańczy, jak ktoś... By nie wiedział, to taka książeczka dla dzieci związana z baletem. Także kolejny obrazek do kolekcji do dzieci. Eee, co jeszcze? No Zobaczymy. Mam jeszcze wysłać CV, bo to ostatnio patrzę na jakieś te um, ogłoszenia. No i akurat przypomniało mi się, bo będzie nowe jakieś tam przedszkola otwarte i będzie się nazywać Narnia. No, to dobre nawiązanie. Ok. W momencie, kiedy Ostachy trafił na wędrowca do świtu, zaczął prowadzić dziennik swój właściwie to chyba w książce jest powiedziane jeden wpis ale w tym dzienniku pisze coś takiego muszą zaznaczyć, że umieszczono mnie w najgorszej kajucie właściwie w czymś w rodzaju lochu Łucja chciałbym zaznaczyć, że Łucja jest też królową nie tylko kobietą, ale jest królową Łucja dostała cały pokój na górze tylko dla siebie Zupełnie niez... niezły w porównaniu z resztą. Kaspian mówi, że to dlatego, że jest dziewczyną. Próbowałem mu tłumaczyć, że jak mówi Alberta, bo chodzi o jego mamę, moje wtrącenie, tego rodzaju postępowanie w rzeczywistości poniża dziewczynki. Ale i na to był za tępy. Więc to jest takie naprawdę wyśmiewanie się z tego, z tego równouprawnienia. Eee, I... No i oczywiście ten, e, ten fragment został wycięty z... Z, z, z, samego, e, dobrze, z samego filmu. Tak, mam taki wspaniały egzemplarz e, Narni od, od... mojej wspaniałej żony. Jeszcze wtedy nie Jeszcze, w, jeszcze, wtedy, nie. jeszcze wtedy to ja byłam. Może no, żoną też chyba jeszcze nie, nie byłam, byłam. Dobra. Kończymy. Przepraszam, że jeżeli kogoś zanudziłem moimi opowieściami o Narnii, ale to jest dla mnie książka, która jest um, no jedną ze wspaniałych książek, jakie ja w ogóle wyszły. Ja przeczytam tylko dwa rozdziały z pierwszej tej yy, w Starszawa, bo tu mam tą zakładkę. Więc... No ale powinnaś przeczytać, to nie jest grub, gruba, znaczy, powiedzmy tak, każda część osobna nie jest gruba. Wiem, ale to tak właśnie jest, że ja się tak zbieram. Ja mam tak, mam tyle książek, które chcę przeczytać i ja nie wiem, zbieram się i y, czytam jedną, za chwilę już patrzę na następną i tak jedną nie dokończę. Czasami takie, jeżeli nie nie dokończę, biorę następną, dopiero potem ją dokończam, więc u mnie jest tak dziwnie z tymi książkami, ale lubię czytać, więc pewnie przeczytam. Dobrze. I tym narnińskim... A Ty do tej pory nie odczytałeś... Yy... A wiem, wiem, ale to przeczytam. Dobrze. E, więc tym narnijskim e, e, motywem, motywem, no to nieważne. Narnią kończymy na dzisiaj. No i mówię do Was, Marek. Marta. Z podcastu? MMMsów. Na razie. No to relacja specjalna z Teatru Bagadela. Jesteśmy w trakcie antraktu. No, tak, przerwa jest. Ludzie sobie wyszli. Jeszcze chyba z godzinkę będzie chyba. No, pewnie tak? jakoś tak, nie dłużej. Druga część. No, trzecia komedia tego samego twórcy. Ja nie wiem jak on się nazywa. Ja też nie, ale tego zrobił Mayday i Mayday tak. 2, na którym tak. byliśmy, opowiadaliśmy. No i po połowie dla mnie średni, bardzo średni. No średni. Ludzie się śmieją, ale jakoś się nie za bardzo chce śmiać. Dla mnie taki płaski jest Poza no, tak, tym gra aktorska jest średnia bardzo. No. Ten, którego no. główną rolę myli się co chwilę. Myli kwestie. No, tam taki jeden to taki ho, ho, ho. Nie, jakieś to takie przerysowane te postacie są takie na siłę. Dla mnie no dokładnie, czy... Nie są naturalne. Takie Madejów były dosyć naturalne, tak? To tutaj, no, tak, to takie no I tam wszyscy fajnie grali kobiety i tak dalej. Tutaj... Nie za bardzo mi się podoba, kto gra. Tylko pojawiłaś na moment tamta jedna z tego, z Maydayu. No, taki epizodzik. Mam. No, i ten facet, to, to... co też to, to był tego, no, też Maydayu. No, ale no, miał też taką średnią rolę wtedy w Maydayu, No, a ten, co grał tego teraz Trupa, to nie wiem, kojarzy mi się ten aktor z kimś. Nie wiem, ale mi się strasznie nie podoba ta główna rola i strasznie mi się nie podoba dyrektor. Tak beznadziejnie grają. No. Nie wiem, bo to ci się podobało, ale może też był na innym składzie, nie w niem ile tu osób gra. Myślę, że dlatego, że to jest sobie prostsze, ten humor taki. No jest taki, taki płaski. No, no. no więc nie, chyba nie będziemy po, polecać tego okna na Parlament. No chyba jednak nie, nie. Nie wiem jeszcze, jaka jest konkluzja. Oczywiście chci, chcieliśmy, powiedzieć. bo dlatego, że Marek tam zobaczył, że właśnie tego samego, więc uznaliśmy, że może będzie dobry. A tam był, że dobry, no, ale... Ja mam nadzieję, że nas słuchać pomimo tego szumu, który jest tu we może tak. A może nie, nie. No, to taki fragment specjalny. Nie wiem, co z nim zrobimy. Nie wiem, kiedy go dołączymy. Pewnie jeszcze dogramy jakiś fragment po zakończeniu. No, jak się to skończyło? No, ale na razie jest średnio. Zdecydowanie najsłabszy z tych. To... Dokładnie, mnie się najbardziej nie. jedynka podobała. Mnie też, ale mówię, ale na dwójce się bardzo dużo śmiałam. A tutaj może raz czy dwa razy się tak uśmiechnam tak naprawdę. A, a ludzie się cały czas jakoś śmieją. Dziwne, no, bo mnie jakoś nie jakoś się nie śmiesz. No, jakieś to takie wymuszone, jak dla mnie jest. No spodziewałem się czegoś, czegoś lepszego. No, ale tak to jest, że są ludzie tacy, którzy którzy mają jeden strzał, świetna, świetna sztuka, a potem to są takie, no dobre, ale specjalnie. No, no. Także dobrze, że dostaliśmy karnet za darmo, bo jak miała wydać stówę na takie coś, to bym się wkurzyła. To tak jak z baletem. Kocham balet, ale jak byliśmy na jednym balecie... Moscow City Ballet, przyjechał tutaj do, Pol do Polski, do Krakowa, no i odwali taką kichę, tak się że mylili, przewracali praktycznie, kichali na tym. No no i... Zobaczymy, jak nam wyjdzie jutro wystrzymać, prawda? A ja bardzo, ja tam minutę tańczę, jak zobaczyłam. Wiesz, ja, ja myślałem, że może nagramy część podcastu na treningu jutrzejszym. To możesz Będziesz nagrać, pod, ty, ale ja nie mogę, przecież nie będzie mnie na treningu. No, to mogę nagrać, na przykład z Tomkiem pogadam sobie. Powiedzmy. No to możesz. Z, z, z naszym techniczny. słuchaczem, prawda? O mnie nie będzie, bo ja niestety tak, muszę do doprzedziania zastępstwo, rano wstać. No, ale to tak, może to gramy coś. Zobaczymy. Pozbieramy trochę materiałów, to wtedy łatwiej się coś zbiera. No, tak będzie chyba O Łatwiej wybrać wtedy coś. No. Czy chcesz, chcesz powiedzieć naszym wspaniałym słuchaczom? W trakcie antraktu? Chyba nie. Nie będę gaduł. tym razem. No dlaczego? Jakoś mnie się gaduje. Jestem zmęczona po całym dniu. Lata, od rana do wieczora. że już padam dzisiaj. Dzieci mnie wykończyły jak znowu w pracy. Dobra. Czyli konkluzja taka, że po połowie spektaklu nie polecamy. No, dokładnie. Spektakl ma tytuł? Okno na parlament. No, to teraz druga część. Już po zakończeniu. Trochę dłużej, to prawda. Proszę Przecież... No, ja się zmęczona, bo tak, biegliśmy przed chwilą do autobusu, więc jesteśmy czuć zmęczeni. żeby mi uciekł przed nosem. No i jak tam? Okno na parlament, część druga? No mi się bardziej podoba część druga, co prawda dwa razy... Technicznie była słaba. Zagotowali prawda? sami aktorzy, a to nie powinno się zdarzyć. profesjonalnym, bo oni grają, więc... Yy... I to pewnie już nie pierwszy raz, więc pewnie być do tego wszystkiego. Znaczy, ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale raczej profesjonalnie są, no nie powinny się zdarzać. No, to było widać strasznie. Nawet ludzie się z tego zaczęli śmiać właśnie, że no. tak się zaczął śmiać on. No, rzeczywiście druga część, trochę szybsza akcja już. Tak, i tak bardziej się zaczęło dziać i trochę już więcej się mogłam uś pouśmiechać. O, że tak, że bardzo nie śmieć, ale już lepiej było. Zdecydowanie ciekawsza, jak dla mnie przynajmniej. No, już ale pierwsze. jednocześnie tak nie będę polecał tej. To już idźcie na Mayday. Jak nie byliście. No, ale wiesz co, zawsze to dobrze też się coś innego zobaczyć. Niekoniecznie, wiesz, jak mieliśmy okazję, to, to czemu nie w sumie zadano? Mm. No i przy okazji nagraliśmy odcinek autobusowego podcastu, przynajmniej fragment. No, przepraszam, ale jestem tak zmęczona dzisiaj. Nie, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć wam. Będę zaraz w domu i ja wrócę do domu i pójdę spać, bo trzeba wstać o już szóstej, po szóstej. No ja muszę teraz sobie przypomnieć choreografię i dopiero mogę iść spać. To sobie przypominaj powodzenia. No dziękuję. To zabrzmiało jak prawie krzyżyk na drogę. No no właśnie. No, no, nie wiecie o to chodziło. Ruszyliśmy. Nie do domu. No a jutro tu trzeba wrócić. No jutro tak. Ale dopiero na 16 gdzieś. Na 16 przyjdziemy, bo skoro mamy przyjść jeszcze po nich, to po 16 trzeba tam być w takim razie. W no jakoś tak no co tak wzdycha spróbuję złapać oddech jestem jakaś taka ale mamy MMS a no tak dziękujemy mamy. babci Marty za MMS tak, moja babcia była dzisiaj taka dobra że w sumie mi było głupio od niej wziąć ale wzięłam jeśli dają to się też można wziąć prawda no, bo była babci bo dzisiaj jest dzień babci nie wiem, nie, pewnie tak, zapomnieli nie, bo nie powiedzieliśmy który dzisiaj jest dzisiaj jest piątek tak, 20? 21 stycznia, no, dzień babci, no. a jutro już dzień dziadka. Niestety na dzień dziadka to nie tak nie mogę nic, bo nie mam żadnego już dziadka. Więc ja też. Nie mam komu co. Ale dobrze miałam babcię, więc pojecham ją odwiedzić, dałam kwiatuszka. <śmiech> Cieka, dobra wnusia? No, a babcia też dała pieniążki i mamy zakupy za to. <śmiech> dobra babcia, dobra wnusia. No. Tak, i wszystko sweet <śmiech> No, Nie wiem, pewnie zmontujemy jakoś jutro ten odcinek. To dokręcimy coś? No pewnie tak, ale to oczywiście... Możemy coś dokręcić w galerii po, po występach. Możemy komentować na żywo, jak będziemy oglądać występ. O, dobre, dobre. Dobry pomysł. Zobaczymy, co wymyślili u nas. Instruktorzy, z którymi my współpracujemy przecież. Tak będziemy zapowiedzieli. Ja, a czy to oni z nami, czy my z nimi? No, my z nimi. No, no to jest różnica, prawda? No, no bo my tylko na zastępstwa tam jeździmy. Na razie przynajmniej. No tak, uczyć chyba moje zastępca się podobają, skoro mnie chcą, pomimo że, tego, że to nie, nie będzie zastępstwo. No jest, że tak. No. Dobra, to była część druga po. I takich części będzie chyba kilka. Będziemy, będzie taki sklejka. Nie będzie równego gadania tym razem. Znaczy sklejka do wtorku, a we wtorku będzie normalny, tak czy nie? No tak tak, no to oczywiście no. jasne. Nie, no, wtorkowy to jest wtorkowy, to jest audycja no. główna e, radia no, MMS. No, bo ja już sobie szykuję odnośnie lekcji otwartych, muszę sobie po. Jeszcze zobaczymy, co będzie poniedziałek. A no to nie, no jasne. Jasne, jasne. jasne. powiedzieć słuchaczom naszym. Okej, okej. Okay, okay. No, to no, chyba na razie tyle, nie? No to na razie tyle do usłyszenia w następnym fragmencie. No, tak. No to teraz do naszego odcinka zwariowanego, którego dwie pierwsze części wysłuchaliście z teatru. Jesteśmy właśnie po wysłuchaniu najnowszego odcinka Masy Krytycznej. Martin, po prostu przeszedłeś wszystkich. Polecamy wszystkim Masę Krytyczną. No, świetne, aż zagot zagotowałam się i spadam z łóżka ze śmiechu i wolnęłam się w plecy. Nadal się śmieją. Nie ze śmiechu. Zdecydowanie masakryczna, mata, masa krytyczna. Tak, tak. To ten, ten odcinek wyszedł. Bo zazwyczaj nie lubię. W ogóle nigdy nie byłem o professional, bo tak się nazywało. Masy krytycznej też no, nie. Masakryczna była wcześniej. Dobra. No, ten to No, ale w każdym razie to było fajne. Dobre. Dobra. A co tam dzisiaj ciekawego się wydarzyło? Mamy jeszcze skomentujmy, może dzisiejszy dzień, dzisiaj taneczny dzień był. Zresztą mówiliśmy, mieliśmy komentować spod sceny, ale daliśmy sobie spokój. A, bo takie zamieszanie było takie straszne. No co? Jak Ci podobały gwiazdy You Can Dance? I w ogóle cała szkoła to show mode, to co pokazali, to mówię, w tym jak mieli, mieli ubranka takie z tymi światełkami, jak ktoś ogląda z Was te 3D, to tylko no, brakowało ja, ja. nam spod sceny okularów. To słyszałaś to? Tak, słyszałeś. Ja <głos> mówię do kumpla, masz okulary do 3D, bo trójwymiaru nie widzę. <głos> no no, dokładnie, tak. To było z takiego czegoś. Ty, ale, a wiesz co, ale wydaje mi się, że oni te światełka to sobie zrobili przed tym jak był step up jeszcze. Bo to było dwa lata temu na tym na yy, targach tanecznych. No dobrze, nie mówię kto pierwszy, tylko chodzi o to, że teraz to się ludziom kojarzy z tym, ja nie mówię, no że No tak, ale ten... wiesz, to z kojarzeniem, że chodzi mi o to, żeby tak nie kojarzyć na siłę. No, no, no tak. To, to nie zrobili postępu, tak mi się wydaje, wiesz. Wiesz o tym, że ja nie przepadam za nimi, ale też staram się być na tyle sprawiedliwy, żeby... Ale nie pamiętam, nie wiem, nie interesuje mnie w sumie, kiedy to zrobili, Ogólnie po prostu ich nie lubi, mi się nie podobają i tyle, nic mhm. więcej. Mhm. No ale przecież były dwie gwiazdy w kandens jeszcze. No ta dziewczyna spoko czuła, ale ten tam... Koleś, o jest. Ja się zastanawiałem, co to było w ogóle. A jak się podobały dzieci? Ogólnie, straszne te występy. Już nawet cośmy odeszli z tego. Ja w sumie już prawie nic nie, nie oglądałam. Bo tym wystąpiłam ja na chwilę, tylko niestety się poślizgnęłam, bo po ślisku. No, ale mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie było. I wrzucimy na YouTube. No, to sami o tym idzie. Hmm, może tam gdzieś dodam linka do naszego kanału na YouTube. No, to zobaczycie, jak wyszło. A, taka krótka Juda malutka. No, nie, no, ogólnie pomysł fajny, ale tak jakoś, nie wiem. Ale spore zainteresowanie było. O, tak, owszem, było spore zainteresowanie, co każdy nawet, kto tego mógł, to się urywał z pracy, znaczy przechodził sobie z tego, żeby Pozdrawiamy mógł Pozdrawiamy Wacława Tak, Wacława tak, pozdrawiamy. I kogo tam mieliśmy pozdrowić? Co prawda, to jeszcze w oficjalnym odcinku, niespecjalnym, ale to miał być shareholder? Nie wiem. Ktoś tam się powiedział, że ten, tylko w komentarzu. Nie widzę teraz komentarza. Nie, no to jak będziemy nagrywać no, główny odcinek, to, to też będziemy pozdrowiać. Dzisiaj w... pozdrowień. Pozdrawiam tylko ludzi, którzy widzieliśmy dzisiaj. Tak, dzisiaj. Tancerzy wszystkich. Naszych znajomych. Tak, dokładnie. Bo dzisiaj trochę tam ludzi było znajomych, tam też szkół tańca różnych, no bo wiadomo, to Taki, ten jak jest taki weekend dance, no to się tam spotykają ludzie, wiadomo. a świat taneczny nie jest taki duży, więc wszyscy się w większości znają. Mm -hmm. No dobra, to dzisiaj taki króciutki odcinek specjalny, gdyby ktoś chciał sobie dowiedzieć się, no. co tam ciekawego u nas. Jak nam się podobało. Dwie rzeczy. Teatr i... I co... Pokazy, ale w sumie widzieliśmy tylko chwilę. W sumie to trochę trzy dni, a my byliśmy tam ile, dwie godziny. Nawet nie. Zawsze nie. możemy iść jutro, jak chcesz, tak koniecznie. Możemy zahaczyć, zobaczyć. Myślę, że mi się będzie chciało. Siódemką w jedną, siódemką w drugą stronę. No pewnie. Ja nie wiem, coś mi w ogóle, chyba choroba jakaś bierze, czegoś strasznie słabo. Zmęczona, aż dzisiaj w dupcie, tak było, na zastęp wspierano. Dobra. Nie będziemy was nudzić. Żegnę Was Marek. I Marta.